Minęła 16. Tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualność 1. Marza Godon i Andrzej Kocjan. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem Rosji. Nasze myśliwce przechwyciły dwa rosyjskie samoloty. Polska zaskarży umowę z Mercosurem. Minister Rolnictwa ma nadzieję, że uda się to zrobić przed 1 maja. Rowarzyści sparaliżują wieczorem część Warszawy. Po zimowej przerwie rusza masa krytyczna. Na początek o incydencie powietrznym nad Bałtykiem. Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie samoloty Su-30, przekazał wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO, zapewnił wiceszef mon na portalu X. Sprawa Zonda Krypto budzi poważne wątpliwości ze względu na charakter działalności związanej z kryptowalutami oraz jej powiązania ze światem polityki. Tak mówił premier Donald Tusk na pokładzie samolotu w drodze powrotnej do Polski ze szczytu Unii Europejskiej na Cyprze. Ta sprawa od samego początku budziła zastrzeżenia. Uprzedzałem o tym prezydenta, dodał szef rządu. Ta sprawa śmierdziała od samego początku. Geneza tej firmy. O tym już mówiłem publicznie, była bardzo dwuznaczna, powiem najdelikatniej. Związki z rosyjską mafią ewidentne i to, że prezydent Duda, prezydent Nawrocki dawali twarz jakby imprezom przez nich finansowanym, to samo co by było bardzo niepokojące. Osoby, które zainwestowały pieniądze na giełdzie Zonda Krypto nie mogą ich odzyskać. Pokrzywdzonych może być kilkadziesiąt tysięcy osób. Codziennie do prokuratury zgłaszają się setki kolejne. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. A dowody w śledztwie przeciwko giełdzie są już zabezpieczane, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. I potwierdza, że prezes Zonda Krypto Przemysław Kral ma izraelski paszport i przebywa prawdopodobnie w Izraelu. A to oznacza, że bardzo skomplikowane będzie sprowadzenie go do Polski. Najpierw musimy mieć absolut. Absolutną pewność, że pan kral przebywa w Izraelu. Jedno jest pewne, że ma na pewno izraelski paszport, ale osoby, które przygotowują się do różnego rodzaju przestępstw, stosują różne metody zabezpieczania tych pieniędzy, które ukradły, czy też własnej osoby. Zonda Krypto jest też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sportowcy, którzy zdobyli medale na zimowych igrzyskach w Mediolanie nie mogą otrzymać od niej należnych nagród. Śledczy badają fakturę, które wystawiał szef PKO-lu Radosław Piesiewicz. A związki sportowe wezwały dziś go do podania się do dymisji. Polska zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umowę z krajami Mercosur, zapowiedział szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Nie zgadzamy się przede wszystkim ze sposobem procedowania tej umowy, mówi Stefan Krajewski. Chcemy, żeby CUE przyjrzało się kwestii podejmowanych decyzji. Jednym z elementów jest to częściowe wprowadzenie umowy od 1 maja, na co się nie zgadzamy. Skarga polskiego rządu ma trafić do CUE do 26 kwietnia. Jeszcze dziś przesłuchanie kierowcy, który śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę. 57-letni kierowca Mitsubishi, Mitsubishi wcześniej został przewieziony na badania do szpitala. Chodzi o wyjaśnienie, czy mogło dojść u niego do zasłabnięcia i tym samym doprowadzenia do wypadku. Tymczasem policja apeluje do świadków i kierowców, którzy mogą mieć nagrania z kamer samochodowych tego wypadku o zgłaszanie się z nimi. Kultura i biznes mogą iść w parze. Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska przekonywała, że kulturę należy traktować jako inwestycję, a nie jako koszt. I myślę, że sektor biznesu zaczyna otwierać się na to i na takie myślenie, że współpraca z sektorem kultury i z instytucjami kultury czy z artystami możemy rozwinąć konkretne produkty biznesowe. W trzydniowym spotkaniu w Katowicach wzięli udział przedstawiciele rządu, biznesu, naukowcy oraz dziennikarze. A Polskie Radio było patronem tego wydarzenia. I jeszcze mamy ostrzeżenie dla kierowców w stolicy. Rowerzyści z warszawskiej masy krytycznej rozpoczynają dzisiaj kolejny sezon wieczornych przejazdów. Trasa pierwszego z nich poprowadzi przez Śródmieście, Mokotów, Ochotę i Wolę. Policjanci na czas przejazdu będą wstrzymywać ruch. Rowerzyści tradycyjnie spotkają się na placu zamkowym, skąd o godzinie 19.00 wyruszy kolumna jednośladu. Utrudnienia mogą potrwać do 21.00. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Dwie godziny temu zakończyło się spotkanie ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego z prezesami Polskich Związków Sportowych. Powodem była sytuacja wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego i prezesa Radosława Piesiewicza związana z aferą ze sponsorem generalnym PKO, giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Do podpisania umowy z niewypłacalnym sponsorem doprowadziły działania szefa pko Prezesi związków sportowych oraz niektórzy działacze wystosowali oświadczenie, w którym nawołują prezesa do dymisji, m.in. dwukrotna wicemistrzyni olimpijska Maja Włoszczowska. Boli to, że sportowcy nie mają spokoju, chyba zwłaszcza celebrowania, bo w, zwłaszcza po igrzyskach dużo się dzieje, dużo się działo po Paryżu, dużo się dzieje teraz. Mamy kryzys, bardzo dobrze, że odbyło się spotkanie dziś na Stadionie Narodowym całego środowiska prezesów Polskich Związków Sportowych. Mam nadzieję, że uda się ten kryzys zażegnać. Natomiast no, jest to bardzo oczywiście twarda, przykra lekcja, ale mam nadzieję, że będą z niej pozytywne konsekwencje w i procedur, które będą mogły ochronić zarówno instytucje, jak i polskich sportowców przed niewłaściwym wykorzystaniem ich wizerunku. A więcej na ten temat już za chwilę w Ekspresie jedynki opowie Rafał Bała. Hubert Hurkacz odpadł z tenisowego turnieju ATP w Madrycie. Polak przegrał w drugiej rundzie z Włochem Lorenzo Musetti 4-6 6-7. Na drugiej rundzie rywalizację zakończyła też Magdalena Frech. Polka przegrała z Argentynką Solaną Sierrą 2-6-1-6. Chorzów już oficjalnie został gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w 2028 roku. Areną zawodów, które rozegrane zostaną od 3 do 8 czerwca będzie Stadion Śląski. Taką decyzję podjęła obradująca w Birmingham Rada European Athletics. A dziś jeszcze emocje piłkarskie w spotkaniach 30. kolejki Ekstraklasy. O 18. Zagłębie Lubin zmierzy się z Brukbetem Termaliką Nieciecza. Dla gości to ostatni dzwonek, by włączyć się w walce o utrzymanie. Z kolei o 20.30 hitowo zapowiadające się spotkanie drugiej z trzecią drużyną w tabeli. Jagiellonia Białystok podejmie Górnika Zabrze.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 Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami na Suwalszczyźnie przydadzą się parasole. Na termometrach od 7 stopni na Dolnym Śląsku, 10 na Pomorzu i Podchalu, 16 na Warmii i Mazurach oraz na Mazowszu, a najcieplej bo 18 stopni na Kujawach. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w tej chwili 998 hektopaskali i spada.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 Reklama Wpadaj do Lidla po niskie ceny Codziennie To się opłaca Już dziś z kuponem Lidl Plus Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch Wszystkie wielopaki lodów Bongerati. Drugi tańszy produkt 70% taniej I wszystkie produkty finish Drugi tańszy produkt 70% taniej Szczegóły w aplikacji Lidl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 Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylenu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej w krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła że... Szytelne analizy najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Codziennie setki zgłoszeń w sprawie kryptoafery. Szef upadającej firmy uciekł. Tajemnicza śmierć trzynastolatka. Zostawił po sobie tyle dobra. Pożegnanie posła litewki. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.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 Wow, Pani Burnyka, a ile pan wyciska? Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo. Ha, I nie ma lipy. Hej, to był mój tekst. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej Media Expert. No i nie ma lipy, no. Reklama Autopromocja Piosenki naszego życia Piosenki naszego radia Z udziałem gwiazd i przyjaciół jedynki A wśród nich Majewska, Trojanowska, Korczy, Piaseczny, Gąsowski, Dąbrowski, Młynarski Będą wspomnienia i anegdoty I będą przeboje i będzie sporo muzyki Zapraszamy Państwa serdecznie dzisiaj po godzinie 18 zbiór Martyna Podolska I Paweł Sztąpkę Jedynka. To jest radio. Autopromocja. 12 minut po godzinie 16. Zaczynamy popołudniówkę programu Pierwszego Polskiego Radia. Ekspres Jedynki. I na początek o wielkich emocjach w świecie polskiego sportu, ale to nie są emocje z trybun, to nie są emocje z toru wyścigowego, to są emocje ze, ze spotkania, ze spotkania w sprawie przeszłości szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kolejne echa, afery Zonda Krypto, a na nich właśnie takie żądanie, o którym mówiłem. Wzywamy prezesa Radosława Piesiewicza do niezwłocznego złożenia dymisji spełnionej funkcji. Jaka afera zonda krypto może wpłynąć na polski sport? O tym już za chwilę w Ekspresie 1, ale będziemy dziś też mówić o lotach. Lotach w okresie wakacyjnym, bo rosnące ceny paliw przekładają się na rosnące ceny biletów. Do tego obawy o to, czy będzie wystarczająco dużo tego paliwa i linie lotnicze, które odchudzają trochę siatki swoich połączeń, to wszystko sprawia, że część osób zastanawia się, czy może zamiast za granicą to w tym roku wakacje spędzić w kraju. Może mają państwo jakieś do polecenia nieodkryte jeszcze turystyczne perły w Polsce? 22 645 2202 to numer naszego telefonu facebook.com kośnik jedynka. To nasz profil w mediach społecznościowych. Ja nazywam się Michał Strzałkowski, kłaniam się państwu nisko i będę z państwem do godziny 18. You'll fight. Too many. O mieście teraz w piosence, to my w mieście stołecznym pozostaniemy w Warszawie, bo na Stadionie Narodowym odbyło się dziś w Warszawie spotkanie między przedstawicielami związków sportowych a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Spotkanie, które dotyczy... No, jednego z odprysków afery wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto, bo ta giełda sponsorowała m.in. Polski Komitet Olimpijski, też kilka różnych drużyn sportowych. No i teraz jest kłopot, choćby olimpijczycy nie mogą uzyskać obiecanych premii. Na szali jest też oczywiście no, wizerunek nie tylko Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale w jakimś sensie całego polskiego sportu. To spotkanie było dla mediów zamknięte, ale dziennikarze na miejscu byli. Rafał Bała także, który teraz jest w studiu. Witaj, 72 związki są e, tak oficjalnie, no bo tyle znalazłem na stronie Ministerstwa Sportu i tu, Turystyki. 60 kilku przedstawicieli było na tym spotkaniu, czyli prawie wszyscy się zjawili. To pokazuje um, wagę problemu. Tak, to może być lekkie przekłamanie, bo tam byli nie tylko przedstawiciele związków. Była na przykład Maja Włoszowska, która jest członkiem NIO Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale też była bardzo ważna postać, pułkownik Dękiewicz. To jest szef centralnego sportowego, takiego można powiedzieć, takiej organizacji wojskowej, która zrzesza mnóstwo polskich sportowców. No można powiedzieć, że już kilkadziesiąt procent polskich sportowców, tych naj, najlepszych, to należy do Wojska Polskiego. I o co chodziło? Ten wizerunek polskich sportowców został nadszarpnięty oczywiście przez aferę Zonda Krypto. Pamiętamy, w październiku w Monako odbyła się ta konferencja, w której prezes Piesiewicz podpisywał umowę i tam w tej konferencji fotografowanych czy filmowanych było kilkoro reprezentantów Polski, olimpijczyków. No i dziś między innymi wojskowych. I dziś dlatego ten pułkownik Dękiewicz się pojawił, bo to też duża ujma na honorze, można powiedzieć, polskiego wojska, ale też inni tak mówili przedstawiciele, przede wszystkim Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, który no, wobec dziennikarzy po tym spotkaniu odczytał taką odezwę i, i taką konkluzję całego tego dzisiejszego spotkania. Posłuchajmy. Wyrażamy stanowczą dezaprobatę wobec działań prezesa pko Radasława Radosława Piesiewicza, które doprowadziły do naruszenia zaufania do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i polskich sportowców, a w konsekwencji wywołały poważne skutki wizerunkowe dla całego systemu sportu. Nieodpowiedzialne i instrumentalne wykorzystanie polskich medalistów olimpijskich, w tym sportowców w mundurach Wojska Polskiego, do promowania podmiotu z obszaru rynku kryptowalut, wobec którego formułowane są poważne zastrzeżenia natury prawnej, reputacyjnej, a jego działalność rodzi istotne wątpliwości co do przejrzystości operacji bezpieczeństwa powierzonych środków. No i oczywiście wezwanie do dymisji, chociaż tej dymisji oczywiście nie będzie, bo prezes Piesiewicz może sam zwołać zarząd. Ten zarząd dopiero mógłby zwołać walne zgromadzenie, to nadzwyczajne wybory. Po prostu go nie odwoła po prostu. Nie odwoła, absolutnie. Przyjęto. To jest tylko apel, żeby pokazać ludziom, kibicom, rzeczywiście wobec tej afery z Zonda Krypto, że kto tutaj jest odpowiedzialny za to. No i minister lotnicki jednoznacznie mówi, że ministerstwo ma pomysł na, na funkcjonowanie polskiego sportu dalej, ale też na te działania najbliższe związane właśnie z tym kryzysem wizerunkowym polskiego sportu. Powołamy właśnie zespół roboczy po to, aby te wszystkie działania zebrać wspólnie i po to, aby w przyszłości, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, myślę, że jak tutaj wszyscy jesteśmy, dokąd nieodpowiedzialne decyzje prezesa Piesiewicza mogą nas wszystkich doprowadzić. Dzisiejsze spotkanie przede wszystkim było po to, aby dać przestrzeń, dać przestrzeń ludziom odważnym, do tego, aby mówić uczciwie, co należy zmienić. Na razie to jest apel, który no, niewiele zmienia, poza tym rzeczywiście, że mają nadzieję ci, którzy się dziś spotkali, że to da do myślenia też zwolennikom Radosława Piesiewicza, którzy i w zarządzie, i, i w trakcie wyborów głosują właśnie e, za nim. No i jeszcze głos Adama Korola, mistrza olimpijskiego w wyśladstwie 2008 roku, w kontekście bardzo ważnym, bo przecież pamiętamy, że Polska stara się o Igrzyska 2040-2044, no ale tam musi być działanie wspólne Polskiego Komitetu Olimpijskiego z, z całym polskim sportem, mówi Adam Koron. Póki co, jeżeli dalej będzie to, to wszystko tak wyglądało, jak wygląda, nie ma żadnych szans, żeby w ogóle rozmawiać o igrzyskach olimpijskich, bo nie ma z kim rozmawiać w Pekolu. Bo pamiętamy, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski przypatruje się temu wszystkiemu, powiedziała mi Maja Włoszowska członkini tak poza mikrofonem, że oni wszystko dokładnie o nas wiedzą na arenie międzynarodowej, więc jak patrzą na ten kryzys, to no, wiadomo, że te igrzyska się od nas odsuwają. Prezes Radosław Piesiewicz w tym tygodniu powiedział, że nie ma zamiaru się podawać do dymisji. Rafał Bała, bardzo dziękuję. Dziękuję. rozpadu się, gdy nie ma już ucieczki, nawet w tym pysie. Gdy każdy dzień wyszczerza z ziemby jak zły pies. Jest jedna rzecz, którą w szaleństwie warto mieć. Uśbóstwo uś, w niebie sameć w twoją twarz zaufaj mi wielką czułość ci dam bilet aż do nieba pram zafunduję ci tu nie musisz już kląć, walczyć, kłamać lub się giąć oto twój schron Co jadają dyktatorzy, albo co jadali dyktatorzy, bo to mowa o tych dyktatorach, których już szczęśliwie nie ma. Każdy mógł się dowiedzieć z reporterskiej książki Kucharze dyktatorów. Ta książka się kilka lat temu ukazała i autorem jest Witold Szabłowski. Teraz też z tym, co jadali dyktatorzy, mogą się zapoznać ludzie na świecie, także w tych krajach, w których na przykład ta książka się nie ukazała, bo na takie języki nie została przetłumaczona, ponieważ jest film dokumentalny, który na podstawie tej książki powstał i będzie on zaprezentowany na festiwalu Tribeca w Nowym Jorku. To jest bardzo ważny amerykański festiwal pokazujący no, w dużej mierze kino niezależne, ale to jest taka naprawdę ważna impreza dla kina. Robert De Niro jest jednym z założycieli właśnie tego festiwalu. No i Witold Szabłowski, autor Jak nakarmić dyktatora tej książkowej, tego książkowego pierwowzoru filmu jest z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Jeszcze trochę podskakuję z góry, bo o tej Trajbece to wiemy od bardzo niedawna, więc ja jeszcze jestem w bardzo dużych emocjach i też w emocjach, że się słyszymy. No właśnie, bo festiwal Trajbeka to jest oczywiście takie miejsce, do... Trajbeka to jest w ogóle dziel... dzielnica, powiedzmy, czy część Nowego Jorku, Manhattanu konkretnie, taka najbardziej chyba artystyczna, taka najbardziej znana właśnie z takiego artystycznego fermentu. Tam mieszkali filmowcy, pisarze, artyści. Do dzisiaj tam jest wiele galerii, kin. No i tam właśnie narodził się ten bardzo ważny amerykański festiwal Filmowy, jakie to uczucie, że ten film się tam pojawi? To jest fantastyczne uczucie, bo jeszcze Tribeca ma taki trochę atmosferę, że ci filmowcy tam przychodzą, że ta, cała ta nowojorska śmietanka kulturalna bywa na pokazach filmowych i to jest taki festiwal, że ludzie czasami zamieszczają zdjęcia z Instagramu, że idą na pokaz jakiegoś niszowego, meksykańskiego filmu, wchodzą w nocy do kina, a tam Robert De Niro z kolegami. Ja jeszcze jestem podwójnie oskrzydlony, ponieważ mam taką nieoficjalną wiadomość, że Robert De Niro, ten nasz film o kucharzach dyktatorów, film, który powstał na podstawie mojej książki, Kucharze Dyktatorów, film, którego jestem współscenarzystą, również współproducentem, że Robert De Niro go widział. Jest to film, no troszeczkę nawiązujący do sytuacji politycznej. Tam jest jeden żyjący dyktator, bo jest tam m.in. kucharz Władimira Putina i on nawiązuje trochę do tego, co się współcześnie dzieje na świecie. Wiemy, że go widział, wiemy, że mu się podął, skoro go zapros zaproszono na jego festiwal, to zdaje się, że mu się podobał. I tak po cichutku próbujemy sobie różnymi kanałami wydreptać. spotkanie. Spotkanie z Robertem De Niro. Mam nadzieję, że to się uda. No, Trajbeka to jest festiwal, który jest takim właśnie festiwalem bez czerwonych dywanów, bez wielu ochroniarzy, bez odgradzania tych wszystkich właśnie twórców kina od widowni. Tylko to jest właśnie taka atmosfera, że wszyscy się spotykają na jednej sali e, kinowej. E, ta książka, od której się zaczęło jak nakarmić e, dyktatora, to jest książka, która e, e, w Ameryce się odbiła jakimś echem? W Ameryce odbiła się sporem. Mam, mam to szczęście, że ta książka się odbiła echem na całym świecie i teraz drugie wydanie Kucharzy Dyktatorów robi już taką drugą rundę po świecie, bo w, w jak nakarmić było pięciu, teraz już mam dziesięciu i obiecałem sobie, że już żadnego dyk, Kucharza Dyktatora w życiu nie spotkam. W Stanach Zjednoczonych ten film rzeczywiście miał bardzo dobre recenzje i dlatego zgłosili się amerykańscy filmowcy, bo to chcę podkreślić, że film, mimo że jestem współtwórcą, film jest amerykański, zrobiony oprócz mojego udziału całkowicie przez Amerykanów i tych producentów amerykańskich, którzy przeczytali recenzję i chcieli zrobić film na podstawie książki było całkiem sporo. No Jest to oczywiście dla autora książki bardzo dobra sytuacja, bo troszeczkę mogłem poprzebierać, ponarzekać, powybrzydzać, ale mam wrażenie, że wybrałem optymalnie, to znaczy ekipa, która ten film koniec końców zrealizowała jest ekipą, z którą bardzo dobrze mi się pracowało. Ja byłem na planie, jeździłem znowu po kucharzach dyktatorów rozmawialiśmy z nimi i myślę, że to, co powstało, jest naprawdę godne uwagi. Jakim źródłem wiedzy o dyktatorze jest ten, kto mu przez lata gotował kucharz Pinocheta, Polpota albo Wojciecha Jaruzelskiego? fantastyczny, ponieważ kucharz widzi dyktatora w sytuacjach prywatnych i w sytuacjach takich, w którym trochę trudno jest kłamać, bo ja mam wrażenie, że dyktatorzy, w ogóle natura dyktatury polega na ciągłym kłamaniu i cenni są wszyscy ludzie, którym dyktator skłamać nie jest w stanie, a takich ludzi wbrew pozorom jest bardzo mało, no ale jedną z nich jest kucharz, bo ci kucharze, z którymi ja rozmawiam, no kucharz Fidela Castro gotował dla Fidela przez lat ponad 50. Kucharz Sadama Husajna, również bohater mojej książki, gotował dla Saddama przez lat 25, no nie da się kogoś takiego oszukać. Ci kucharze naprawdę widzieli dyktaturę przez uchylone kuchenne drzwi, a ponieważ kucharze są bardzo inteligentnymi ludźmi, to widzieli, analizowali i później, kiedy w końcu udało mi się z nimi porozmawiać, to opowiadali bardzo, bardzo ciekawie, a przy okazji zdradzili też kilka naprawdę niezwykłych przepisów. No właśnie, bo kucharz to jest człowiek, któremu dyktator musi absolutnie ufać. No skoro to on go karmi, on mu podsuwa jedzenie, to musi mieć pewność na życie dyktatorów wielu Dybie, że to jest bezpieczne, więc jak rozumiem kucharze dyktatorów to ludzie, którzy się też cieszyli zaufaniem dyktatorów. No, by bardzo często, żeby zostać kucharzem dyktatora, trzeba najpierw być w służbach specjalnych danego kraju. To jest na przykład sytuacja w Rosji, kiedy pan Wiktor Białajew, bohater mojej książki, nie chciał się zapisać do służb, czym sobie narobił bardzo dużych problemów, ale dyktatorzy, mimo że ci kucharze często funkcjonują niemalże jak członkowie rodziny, są rzeczywiście w bardzo zaufanym kręgu władzy, to, to jednak mimo wszystko każdy dyktator ma przynajmniej jednego testera jedzenia. I czy mówimy o wójcie, Ciechu Jaruzelskim, czy mówimy o Sadamie Husajnie, zanim oni dostawali jedzenie na stół, ktoś musiał to jedzenie przed nimi spróbować. No i to jest, moim zdaniem, jest to najbardziej stresująca praca na świecie, bo taki człowiek, tester jedzenia, idzie codziennie do pracy i nie ma pojęcia, czy wieczorem wróci do domu. No tak i strach cokolwiek przypalić strach cokolwiek przypalić, strach cokolwiek przesolić, to no z kolei jednym z bohaterów książki jest kucharz Envera Hodży, który y, przyszedł na miejsce człowieka, którego Hodża oskarżył o to, że przesolił zupę, no ale w dyktaturze kara za przesolenie zupy to nie jest taka, że ktoś tam komuś poleci po premię albo że znajdzie sobie nowego kucharza. Kucharz Envera Hodży został rozstrzelany za to, że zupa była zasłona. To jest rzeczywiście niebezpieczna praca. O kucharzach dyktatorów można przeczytać w książce Witolda Szabłowskiego. Będzie można to wszystko zobaczyć także w nakręconym na jej podstawie filmie dokumentalnym, który pokazany zostanie na prestiżowym festiwalu Tribeca w Nowym Jorku, ale nie tylko tam, także pewnie w wielu kolejnych miejscach. Witold Szabłowski, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, dziękuję. a na zegarze 16.30. Krot aktualności Andrzej Kocjan. Są wstępne wyniki sekcji zwłok posła Łukasza Litewki. Parlamentarzysta zginął w wypadku, gdy jechał rowerem, wjechał w niego samochód. Sekcja zwłok wykazała przede wszystkim obrażenia w obszarze kończyny dolnej. Doszło do przerwania kluczowych arterii organizmu. Mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Polska zaskarży umowę z Mercosurem. Minister rolnictwa Stefan Krajewski ma nadzieję, że uda się to zrobić przed 1 maja. Wyjaśnię jakie zastrzeżenia ma Polska. Jednym z elementów jest to częściowe wprowadzenie umowy od 1 maja, na co się nie zgadzamy. Na złożenie skargi Polska ma czas do 26 maja, ale rząd chce to zrobić wcześniej. Premier Izraela Benjamin Netanyahu informuje, że wykryto u niego raka prostaty we wczesnym stadium. Szef rządu został poddany leczeniu. Zapewnia, że jest w doskonałej kondycji fizycznej. 193 żołnierzy wraca na Ukrainę w ramach wymiany jeńców, przekazuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Są wśród nich ranni oraz osoby, wobec których Rosja wszczęła postępowania karne. Tramwaj podwieszony pod sterowcem, wyjeżdżający z kamienicy w centrum Warszawy. To nowy mural, który powstał w tym tygodniu w Śródmieściu. Cieszy oko i tworzy wyjątkową iluzję optyczną. Wow, jest niesamowicie Pięknie to wygląda. I adore. Uwielbiam to. I wygląda to tak surrealistycznie. surrealistycznie. Mural jest przy ulicy Chmialnej 21 na tyłach domu braci Jabkowskich. Pełne wydanie aktualności o 17.00. Ja potwierdzam, ten mural rzeczywiście robi piorunujące wrażenie. Bardzo Państwu polecam podczas spaceru weekendowego na przykład w Warszawie zajrzeć na ulicę Chmielną i zobaczyć tenże mural. Ja go nie widziałem, ale po tym opisie przedstawionym przez naszych słuchaczy, przez e, sąd, to ja chyba naprawdę muszę tam zajrzeć. Tak naprawdę, rzeczywiście to jest fantastyczny mural. Nie brakuje fajnych murali w Polsce, ale one są coraz, coraz fajniejsze. Karol Surówka w studio. Dzień dobry. Bo za chwilę popołudniowa rozmowa dnia. E, twoim gościem będzie wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński w celu, tak więc pytać można o wiele rzeczy. O cyfryzację będziemy pytali, także o cyberataki, ale zaczniemy od wywiadu ostatniego wywiadu premiera Donalda Tuska dla Financial Times, bo czasami jest tak, że wywiady są cytowane, czasami e, nawet cytowane są przez kilka dni, ale są takie wywiady, które komentowane są przez agencje informacyjne na całym świecie i ten taki był, dlatego, że premier po pierwsze poddawał wątpliwość lojalnu, lojalność Amerykanów wobec Unii, wobec Europy i natowskich sojuszników, ale też e, mówił o perspektywie miesięcy, jeżeli chodzi o atak Rosji, więc no, to musimy skomentować. Bez wątpienia to jest wywiad, który się odbył szerokim echem, nie tylko w Polsce i to za chwilę w popołudniowej rozmowie dnia, a my w Jelence wciąż w takim trochę urodzinowym nastroju. Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Wypominanie wieku damom jest niestosowne w sobie samo. Wypominanie go rozgłośnią też ryzykowną jest czynnością. Trudno Okrutna krągłość dat każe dziś przyznać, że sto lat kończy jedynka. Życzmy jej wspólnie kolejnych stu, ok? Lub jeszcze lepiej 130, trzydzieści, bowiem inflacja nas nie pieści. Michał Rusinek, tłumacz i pisarz. Minuty zostały do godziny 17. to jest ekspres Jedynki. Ja przypomnę, w studio Karol Surowka jest też w studio jego gość. Rozmowa dnia. Dzień dobry, ponownie w studiu radiowej Jedynki jest Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji, polskie stronnictwo ludowe. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy sojusz Stanów Zjednoczonych z Europą jest już de facto martwy? No nie, no nie jest martwy. Jesteśmy członkiem, członkiem NATO, e, wpłacamy do, do, do NATO prawie 5%. 5% PKB, ogromne sumy z budżetu państwa są przekazywane między innymi na tutaj wspólną, wspólne działanie. Yy, no to, że Stany... my wierzymy w NATO i jesteśmy członkiem, to jest jasne. Tak. Ale pytanie, czy Amerykanie mają podobne nastawienie, poddaje to wątpliwość. Premier Donald Tusk w swoim ostatnim wywiadzie dla Financial Times zastanawiał się, czy Amerykanie będą lojalni wobec Europy w przypadku rosyjskiej agresji. No tak lider z naszej części Europy się jeszcze nie wypowiadał. Myślę, to była taka wypowiedź, która w jakiś sposób miała także zmobilizować yy, Unię Europejską, czy kraje, kraje Europy, które wchodzą w, w skład, skład to, że jednak żyjemy w tych niestabilnych czasach, że wojna toczy się za granicami yy, Polski. A nie wszyscy w to wierzą? Yy, w Europie nadal? Yy, myślę, że nie mają, może myślę, że wierzą, tylko takiej świadomości do końca nie mają, bo jednak oddalone kraje od. Od, od Ukrainy, między innymi e, i, i ta świadomość głównie teraz może skupiona bardziej na Bliskim Wschodzie i, e, i wojna pomiędzy Izraelem, Stanami Zjednoczonymi a, a Iranem, skupiona w tym kierunku i jednak, żeby także e, wzięli pod uwagę ten fakt, że, że ta wojna toczy się także blisko m, Europy, e, czyli pomiędzy Ukrainą e, a, a Rosją, żebyśmy mieli tego, tego, tego świadomość i te rojenia ta, ta mobilizacja jak najbardziej Europie jest potrzebna, żeby z budżetu Unii Europejskiej także środki były jak A najbardziej na to w ten sam sposób pan minister interpretuje te słowa premiera Donalda Tuska w tym samym wywiadzie, w którym, i tutaj cytuję, mówił o perspektywie krótkoterminowej, jeżeli chodzi o możliwą rosyjską agresję. E, raczej miesiące niż lata, tak powiedział premier Donald Tusk, dla nas i tu też cytuję, jest to naprawdę ważne, żeby wiedzieć, że wszyscy będą traktowali zobowiązania NATO tak poważnie jak Polska. To też jest nowy rodzaj wypowiedzi ze strony europejskiego lidera, żeby podać taki krótki termin miesiące, tak? Jeżeli chodzi o możliwy atak ze strony Rosji. Jak to mam interpretować, panie ministrze? Ja bym to interpretował jako rodzaj wojny, którą już toczymy. Czy można powiedzieć, Rosja i Białoruś wypowiada wobec Polski i pozostałych krajów w Unii Europejskiej. Mówimy o wojnie w cyberprzestrzeni, bo te ataki na, na infrastrukturę krytyczną cały czas e, e, występują. Jesteśmy krajem, z którym trzeba świadomość w, jeżeli w to dobrze rozumiem. Premier niekoniecznie mówi o pełnoskalowej wojny przeciwko Polsce na przykład, albo Litwie, tylko o jakiejś formie wojny zastępczej, tak? Na przykład o dużym cyberataku. Dobrze to rozumiem? Duży cyberatak, jak najbardziej Te zdarzają się one. Oczywiście tutaj mamy swoje służby, które odpierają te, te ataki, ale oczywiście musimy mieć świadomość taką, że ta m, m, wojna taka konwencjonalna, no może także m, pełnowymiarowa nastąpić. Czyli oczywiście, taki scenariusz też nie jest wykluczony? Żaden scenariusz w tej sytuacji nie jest wykluczony. No nie jesteśmy w stanie tego, tego przewidzieć, dlatego ta mobilizacja jest, jest konieczna w ramach, w ramach Europy, no ale to, to jak wszyscy oczywiście doskonale o tym wiemy często wojskowi też to powtarzają, jeżeli chcemy pokoju, to musimy szykować się na wojnę, czyli musimy pokazać, że jesteśmy silni jako, jako Europa, że po prostu te wysiłki jako jedność, jedność także jako, jako NATO. No tak, ale tutaj jest zmiana retoryki bardzo mocna, dlatego, że pamiętamy wy powiedzi ostrzegające Europy, że w ciągu kilku lat już Rosja może być gotowa do agresji wobec kolejnego kraju. Teraz mówimy o miesiącach. Co się wydarzyło? Ja myślę, że to jest taki sygnał u, uświadamiania jednak i, i obudź się Europą faktycznie, że y, sytuacja w ogóle na świecie jest, jest, y, jest niespokojna i bardziej w tym kierunku bym odbierał wypowiedź premiera, y, premiera Tuska i to zabezpieczenie, to przygotowanie się do ewentualnego, jeżeli miałby, i mamy nadzieję, że oczywiście nie nastąpi, ale jeżeli jakiś atak y, Głównie jeżeli coś na infrastrukturę krytyczną... E ale ja y, spodziewam się Bardziej tych wzmożonych y, Ataków, czy mamy oczywiście tego, tego Dowód, mówię 270 tysięcy Takich y, Cyberataków przeprowadzonych, cyberincydentów O roku 20 2025 tysięcy to jest o Mówimy o jakim O roku, o roku 2025 i porównując rok 2024 Było już 120 tysięcy Czyli wzrost W Wojna, dwukrotnie. Trwa. wojna trwa. cyfrowej wojna polsko-rosyjska Już trwa, można tak powiedzieć? Tak, tak, można jak najbardziej y, to powiedzieć, no, mam pełnomocny minister Gawkowski często o tym wspomina jako pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa, który na bieżąco jakby także te informacje dostaje. One są publikowane. NASK doświadcza tego dość, czyli Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa, czyli CESIRTY, czyli te zespoły do spraw takiego szybkiego reagowania na te cyberincydenty. Często informują, tu mówimy, dlatego też programy, które wprowadzamy, bo to może warto powiedzieć, jak cyberbezpieczne Wodociągi, ochrona tej infrastruktury krytycznej jak naj najbardziej skróczowa. A czy jest? Rosjanie przeprowadzają też próby ataków, które mogłyby skutkować albo ofiarami, albo rannymi? Mówię na przykład o, nie wiem, ataki na pociągi, na infrastrukturę krytyczną, na elektrownie. Czy Rosjanie też próbują wyrządzić krzywdę konkretnym grupom ludzi poprzez swoje cyberataki? Widział pan minister takie próby? Bezpośrednio nie, ale pośrednio oczywiście to jest wskazane, jeżeli w mówimy na, o, o ataki na o, szpitale przede wszystkim, tak? gdzie w ten sposób jest zagrożone, zagrożone życie ludzkie. No to, to jak to jak najbardziej. Na infrastrukturę energetyczną ostatni atak, taki zmasowany na infrastrukturę energetyczną, grudzień 2025, który mógłby spowodować blackout, czyli widzimy tutaj ta energetyka, która jest też kluczowa. Jeżeli mówimy na, powiedzmy o, e, o ochronie zdrowia, e, no to czy ataki na, na, na wodociągi, no mi, jak na chwilę obecną oczywiście takich skutecznych ataków na szpitale, oczywiście one były i w jaki sposób tutaj państwo czy, czy infrastruktura e, poradziła sobie e, z tymi atakami, ale takie zagrożenie oczywiście jak najbardziej, najbardziej istnieje. W, wojna polsko-rosyjska w przestrzeni cyfrowej, tak to nazwał pan ministr, w wojnie... Dwie strony atakują, to my też atakujemy? My nie atakujemy, my bardziej się bronimy. My nie, nie przeprowadzamy atak, ataków na, na pozostałe kraje, czyli w, w chwili obecnej to przede wszystkim jest, jest obrona, odpieranie tychże ataków, które następują. Przede wszystkim i takie są źródła i też informacje ze wschodu, czyli tak jak wspomniałem ze strony Białorusi i Rosji. Czym jest afera zonda krypto. Czy to jest kradzież? Czy to jest oszustwo? Czy to było fatalne zarządzanie spółką finansową? Czy już, my już wiemy? Na 100% nie wiemy, ale wygląda to na, na, na ogromną aferę, porównywalną do afery Amber Gold. Dlatego także głosy ze strony parlamentarzystów, Marszałek Czarzasty między innymi, także tu wypowiadał się, ale nie tylko, także z naszego ugrupowania przewodniczący Paszyk, że możliwe, że trzeba będzie powołać w związku z tym komisję, komisję śledczą, gdyż no wiele osób, 30 tysięcy inwestorów zainwestowało środki. 9 99% jak wiemy ten Choć, majątek. Pa, tylko powiem, że pana, lider, lider pana ugrupowania Władysław Kośniak-Kamysz sam mówił, że tych komisji śledczych to może już było trochę za dużo i lepiej niż pro, niech prokuratura się tym zajmie. To oczywiście tak, bo to wiemy, że czasami jest to spektakl medialny, hmm, oczywiście uświadomienie i myślę, że dość głośno już medialnie tak, że to by brzmiało z, między innymi na reputacji dość mocno l, l, stracił pko Polski Komitet, Olimpijski. Który, em, Polski Komitet Olimpijski, który był sponsorowany przez Zonda Krypto. Zonda no. Krypto, tylko powiem naszym słuchaczom, to taki rodzaj internetowego kantora, w którym można było wymieniać tradycyjne pieniądze na cyfrowe, no ale ostatnio okazało się, że pieniądze wyparowały, zarząd podał się do dymisji, a prezes zniknął. I wrócę do swojego pytania, czy mamy podstawy, żeby sądzić, że ktoś te pieniądze zabrał, przywłaszczył? Mamy, myślę, że mamy ze względu nawet na tą sytuację dość dziwną, gdzie e, obecnie prezes zonda krypto ukrywa się czy przebywa w Izraelu. E, i... Czyli mówiąc kolokwialnie zwiał z milionami, zaczął sobie nowy etap życia w dostatku, po kradzieży pieniędzy? Nie wiadomo, oczywiście tą całą sytuację y, musi rozwikłać y, pr, y, prokurator, ale y, jest to sytuacja bynajmniej łagodnie mówiąc y, dziwna, tak, bo te pieniądze. No... Inwestorzy, którzy płacili środki finansowe i portfel, który pokazuje, rezygnacja jakby całej Rady, rady Nadzorczej, e, zwalniani pracownicy to wszystko pokazuje, że jednak coś niewłaściwego się, się zadziało i, i prokuratura na pewno powinna tutaj zadziałać i to, i to wyjaśnić. I odpowiedzialność po, powinny te osoby ponieść przede wszystkim prezes. Czy... Na poziomie ustawowym dało się temu zapobiec, bo wy teraz mówicie, że tak chcieliśmy uregulować rynek kryptowalut. No ale zonda krypta było zarejestrowane w Estonii. Nasze prawo i tak by tam nie sięgało. Prawdopodobnie i tak by się to tak skończyło. Yy, ale myślę, że mogłoby zapobiec pewnej takiej sytuacji dotyczącej yy, wiadomo, że yy, działalności ogólnie giełd yy, krypto yy, związanej z kryptowalutami. Yy, szkoda, że prezydent yy, zawetował dwukrotnie już jakby tą ustawę, która miała regulować rynek, yy, rynek kryp kryptowalut. Yy, a to to że ja... były, są i będą i tutaj podpis prezydenta pewnie by tego nie zmienił. E, oczywiście, że giełdy kryptowalut będą, ale chodzi o pewnego rodzaju nadzór finansowy. Mówimy o nadzorze przez e, Komisję Nadzoru Finansowego, która w jakiś sposób także... E, no... Może zakazać działalności takim, czy ostrzegać może w większym stopniu i egzekwować o, od takich giełd, instytucji, które zajmują się taką działalnością. Panie ministrze, jeszcze bardzo krótko na koniec. Część waszych koalicjantów krytykuje was za pewną współpracę z politykami PiS i Konfederacji w staraniach, żeby Sejm 2027 rok ustanowił rokiem objawień Matki Bożej g Czy jakaś rozmowa z koalicjantami na ten temat jest planowana? Powiem szczerze, nie znam tematu, dlatego nie chciałbym się tutaj może bardziej w tym tutaj wypowiadać o uznanie, w którym kierunku to pójdzie. Bo pan wśród wnioskodawców tutaj tej inicjatywy nie był. Nie, nie, nie. To jeszcze bardzo krótko głosowanie nad wotum nieufności dla ministra klimatu. PSL będzie... Za jednością, my tak, mimo to oczywiście zapraszamy panią mechanikę na rozmowę. Minister, tak na, na, rozmowę. Do, no, na rozmowę, tak, żeby o tych kontrowersyjnych kwestiach, o planach można powiedzieć, także porozmawiać. Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji i Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Karol Surówka, a w Ekspresie Jedynki po godzinie 17 będziemy mówić między innymi o sytuacji na rynku lotniczym. Bo niestety paliwo drogie, bywają kłopoty z jego dostawami, a linie lotnicze mają zapasy, ale różne. Ryanair ma zabezpieczone 80% kosztów paliwa na przyszły rok, Lufthansa 77%, ale już Wizer tylko 55%. Jak to wszystko wpłynie na wakacyjne podróże, o tym będziemy mówić w ekspresie jedynki po godzinie 17. Być może część z Polaków zdecyduje się nie jechać za granicę, tylko zostać w kraju, jeśli w kraju. To gdzie? Może Państwo mają jakieś do polecenia nieodkryte jeszcze perły turystyczne w Polsce? Bardzo chętnie o tym wszystkim posłuchamy. 22 645 2202 to numer telefonu do nas, a facebook.com ukośnik 1 to jest nasz adres w mediach społecznościowych. To jest Ekspres 1. Choć się trudno w to uwierzyć, w sobotę będzie świętował swoje 80 urodziny. Ja myślę, że i matematyka czuje się dobrze, i liczby, a ja potrafię liczyć, szczególnie lata mojego życia. Przed nami jubileusz Andrzeja Seweryna. Z tej okazji zapraszamy na słuchowisko z jubilatem w roli głównej. Rozmersholm według dramatu Henrika Psena w sobotę po godzinie 21. A po godzinie 22 specjalne urodzinowe spotkanie z aktorem i z reżyserem w audycji Teatr to lubię. Martyna Podolska, zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Cześć, tu Robert Burniejka.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 Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład będu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca amfiteatr w parku Sowińskiego w Warszawie bilety kultura i rozrywka .pl, e .pl. patronem koncertu jest Polskie Radio na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety Kontrola w utrzymaniu moczu pani ekspert co za te kontrole odpowiada To między innymi mięśnie w tym także mięśnie dna miednicy Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal Regurinal zawiera aż 11 składników w tym magnez i witaminy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 Ogłoszenie społeczne W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska. Ogłoszenie społeczne. Radio kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na autostradzie A2 w pobliżu węzła Poznań-Luboń auto wypadło z trasy na kilometrze 163. Mamy informację, że autostrada w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Już obserwujemy tam kilkukilometrowy korek. Trasa ekspresowa S11 w województwie zachodniopomorskim jest zablokowana w obu kierunkach Pomiędzy węzłami Kłanino a Zegrze Pomorskie, a zatem niedaleko e, koło brzegu i Koszalina. Tutaj ciężarówka uderzyła w bariery na kilometrze 20. Jedna osoba została w tym wypadku ranna, a policja kieruje na objazd. Od węzła Kłanino przez miejscowości Grzybnica, Dargiń i Zegrze Pomorskie do węzła Zegrze Pomorskie, właśnie i analogicznie w przeciwnym kierunku. Na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Kościżyną a Żukowem niedaleko miejscowości Rybaki zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 276. Nadal obowiązuje tam ruch naprzemienny. Uwaga na drodze krajowej nr 81 niedaleko Skoczowa, a zatem południe naszego kraju, województwo śląskie. Na kilometrze 62 doszło do pożaru auta osobowego i w kierunku Ustronia zablokowany jest jeden pas. Po południowej godziny szczytu w województwie małopolskim poważnie zakorkowana jest A4, obwodnica Krakowa i to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Podobnie obwodnica Wieliczki, także krajowa siódemka pomiędzy Krakowem a Węgrzcami oraz droga krajowa numer 28, między innymi niedaleko Wadowic i Limanowej. Jak zawsze czekamy na wieści z kierownicy od państwa.